serdecznie witam w kolejnym podcaście dzisiaj zapraszam Was na małą podróż niedaleko do mojej wioseczki która nazywa się słodko Tamarindo leży na zachodzie Kostaryki, mniej więcej niedaleko granicy nikaraguańskiej. i co można powiedzieć o tej wioseczce że jest to mekka surfingowców ja dzisiaj rano bo tak, tak robią surferowcy, surferowcy dzisiaj rano pożyczyłem sobie deseczkę no i popróbowałem troszeczkę popływać ostatni raz próbowałem chyba z 15 lat temu byłem gdzieś na Wyspach Kanaryjskich. 15 dokładnie 15 tak dokładnie 15 lat temu z Agnieszką Agnieszka miła sympatyczna dziewczyna Gdyni. Jej rodzic był marynarzem Mama pielęgniarką No a Agnieszka była takim obejrzyk światem I w wieku Koło Ona wtedy miała 26, 24 lata Już się ciągnęło po świecie I w ogóle to tak myślę Że powinienem nagrać jakiś podcast O moich wszystkich dziewczynach 20 minut to będzie mało nie chwaląc się Ale może coś Mam dużo czasu Mam dużo energii bo po moich początkowych po podcastach, takich marudzących, e, jęczących, że jest samemu i w ogóle czuję już power, już czuję wakacje, już czuję, że samemu nie jest do końca tak źle. E, więc zresztą z, taką, z takim pomysłem jechałem na te wakacje, żeby gdzieś odnaleźć siebie, i no, takie tam stety wiecie. W każdym razie poznałem dzisiaj urodzą szwedkę o imieniu Elena. No tak, 37, może 6, taka masywna taka, taka jest za co chwycić, ale całkiem sympatyczna i w ogóle, i, i pomocna. Więc, więc, tak, y, kontynuuję Agnieszka, Agnieszkę ciągnęło po świecie. W ogóle bardzo mi się podoba, że ja bardzo często zmieniam tematy, em, ale jakby je kontroluję w głowie i wiem, że jeśli coś zacząłem, to... Do tego wracam. No i Agnieszka bawiła się w AUPER. to jakiś program, był czy coś, i na kanarach siedziała rok, dwa, trzy. Dokładnie na Teneryfie. No i umiała dobrze hiszpański, i przy okazji sobie obkuwała To i tam. No i jakoś się tam poznaliśmy, te sprawy. No wiecie, jak to jest między dziewczyną a chłopakiem. Więc, więc było całkiem sympatycznie z Agnieszką. No, w każdym razie ostatni raz gdzieś na desce właśnie tam pływałem, a dzisiaj rano też próbowałem nie było źle, aczkolwiek już nie te kości, już nie te mięśnie, już nie ten czas. Zatem Zatem, przepraszam za taką przerwę, ale to była ktoś tutaj mi patrzył na ręce, zatem mm, próbowałem troszeczkę sportu, boleśnie, sklapałem się parę razy, no ale musiałem powiedzieć, że jestem chyba jedynym polskim podcasterem, surferem, czy jakkolwiek, no nieważne, czy jedyny, czy nie jedyny, ale no próbowałem tego sportu, mówię szczerze, nie leży mi do końca bo bolesny jest i trzeba dużo próbować a ja tak ostatnio nie do końca mi się chce próbować jeśli chodzi o boleści różnego rodzaju więc no, więc chyba deskę miałem troszeczkę za długą, mam wrażenie i wyporność była za duża i nie można było nią za dobrze sterować, ale taka deska była z odzysku tutaj od właściciela gdzie mieszkam przyjemnego Kanadyjczyka z Quebecu więc, więc co tam marudzić? Wziąłem dechę pod ramię i poszedłem. Ładne ptaki tu mają właśnie. Takie o coś właśnie po dachu. Takie jakby wrony, ale ładniejsze, kolorowe, takie niebieskawe. No i tak sytuacja wygląda. Ale ja dzisiaj was wziąłem na wycieczkę do mojego miasteczka. Jak już powiedziałem, Tamarindo. Najbardziej takie zurbanizowane, jeśli można powiedzieć, jeśli chodzi o to wybrzeże. Ale to nie chodzi, że jest tu jakoś, jak w Dziwnowie, czy w Mielnie pełno hoteli. Nie, chyba są dwa, może trzy takie murowane hotele. Właśnie jestem na rogu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześcio budynek. Ale to jest jeden, jedyny, jaki tu jest. A potem są wille. Zresztą moja willa nazywa się Villa Imani. Imani, jak już chyba mówiłem, to jest córka właścicieli. Um, no i... Trochę jak tutaj, byłem rozczarowany, nie wiem, jakoś tak nie do końca się czułem. Ale teraz myślę, że okej. Okay. Jedna ulica na krzyż, małe rondo i trochę turystów. W większości ze Stanów ze względu na bliskość. Większość wczoraj była niedziela. Ja do Was nagrywam po czterech czy po pięciu dniach. A dla Was to pewnie nie ma różnicy, bo w piątek jeden podcast, we wtorek drugi podcast. I to jest tylko naciśnięcie guzika. A ja zrobiłem sobie troszkę dłuższą przerwę. I nagrywałem. Eee, jeszcze raz nagrywam, jak już pędziłem po 4 dniach. Bo trochę musiałem sobie wyluzować, poczytać książki. Eee, mam fajną książkę o Jimmy Hensonie. Jego biografię. Gruba, wielka księga. No i czytam sobie powoli. Więc... Eee, więc tak to wygląda. Jesteśmy już na asfaltowej drodze. Ten kawałek, jakieś 500 metrów ode mnie. Tutaj do ronda to jest taka sypana droga. A tutaj już jest droga lepsza. A ja w sumie wybrałem się dzisiaj, bo czeka nas jeszcze jeden podcast yy, powiem Wam dzisiaj. Bo jadę na żółwie. Będziemy yy, śledzić żółwie. A ja dzisiaj idę w bankomat poszukać, bo potrzebuję troszkę kaski i zobaczymy, yy, czy mi się uda znaleźć. Widziałem go gdzieś, ale yy, nie pamiętam gdzie. Ale znajdziemy, znajdziemy, znajdziemy. Zatem czas na małą muzyczkę Czas na małą reklamę 7 minut a i idziemy za chwilę Nie tylko dla us Jedyny to podkaz Soy Soy lo que dejaron, Soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier klima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frigo En el medio del verano El amor, en los tiempos Serdecznie witamy po przerwie Jak słyszycie ocean Jak nie widzicie Dwie piękne kosterykanki o, Dziewczyny są ładne, ale są różne To są takie ciemne, strasznie murzyńskie Ale są też takie jasne Całkiem, całkiem No ale wracamy do bankomatu Znalazłem bankomat, oczywiście Chciałem wyjąć 5000 kolones, bo tutaj są kolony To jest tak jak się jest gdzieś na egzotycznych wakacjach to zawsze jest problem z tymi walutami ile co kosztuje Ile jak kosztuje jak ile herbata, ile mleko, ile lody W ogóle to wszystko jest w milionach ale oni przeszli jakiś czas temu denominację i 2 miliony to są teraz 2000 ale banknoty, banknoty są w milionach. Zresztą bardzo, bardzo ładne gdzieś wrzucę może wizuale, wizuale banknotu, bo są naprawdę przepiękne. Ale, ale właśnie o tych kolonesach i jest dziwne o tyle, że na przykład 1000 kolonów to jest to są 2 dolary. Czyli na przykład 10 tysięcy kolonów to jest 20 dolarów. Hmm. i to, to kiedyś taki był przelicznik, że 10 dolarów to było 5, 5 euro albo coś takiego, dawno temu, teraz to już przelicznik jest zupełnie inny ale powiem wam tu, że to nie jest jakoś tak mega tanio ceny jak już mówiłem są mniej więcej takie trochę doblińskie. ale hmm, może to dlatego, że jest sezon, może dlatego, że to jest turystyczna wioseczka chociaż sezon mam wrażenie tu jest cały rok i chyba za te ceny te ceny są chyba cały czas takie same no bo się też tutaj kupują w sklepach nie widziałem żeby były jakieś inne ceny w każdym razie wczoraj poszedłem do sklepu, kupiłem wino kupiłem troszkę jedzonka troszkę owocków różne inne takie rzeczy coś do sałaty jakieś takie i ten ha? o, jakiś tutejszy na, na pity gościu. Coś do mnie gada. Um, no i... No i... Ja podzieliłem 20 tysięcy kolonów. 20? Nie, 40 tysięcy kolonów. Nie, to mi się w ogóle coś wszystko pokiczkało, bo... Yy, nie, dobrze mówię. 20 tysięcy... To jest 40 dolarów. A 40 dolarów to jest tak 35 euro. Tak, tak, tak, tak. Dobrze mówię. Dobrze mówię, dobrze mówię. No ale nieważne, poczęłem tego bankomatu i chciałem wyjąć próbnie 5000 kolonów, to jest 10 dolarów, ale prowizja była 50%, więc dobrze, że mam w skarpecie e, troszeczkę dolarów ze sobą, bo chciałbym sobie po prostu wyciągnąć. E, bo mam dzisiaj, jak już mówiłem, tur z, z tymi, z żółwiami, nie, chcę, nie chciało mi się skarpety, skarpety wyciągać, no ale cóż, muszę wrócić do domu, przebrać się troszeczkę inaczej, bo pan wczoraj powiedział, żeby ubrać się tak raczej, raczej ziemiście, muszę moje piękne, brązowe spodnie, brązową koszulkę, gdzieś może jakąś czapkę, znowu fajne dziewczyny idą. Yy, no i tyle. I... i tak jak powiedziałem, za tanio tu nie jest, ale też, y, mówię, na wakacje się jeździ raz na jakiś czas, nie są to jakieś y, wielkie sumy y, za mieszkanie. Też jakoś tam strasznie dużo nie płacę, więc mówię, że jestem z tych, którzy jak jedzą na wakacje, to przymykają oko, że coś kosztuje troszeczkę więcej, albo mm, lekko gdzieś tam zdzierają, no, bo takie już jest życie i, i, i cóż, po to zarabiamy ciężko kasę, żeby kiedy się wydać i lokalsi e, też muszą zarobić i wczoraj właśnie a propos lokalsów rozmawiałem z właścicielami, u których mieszkam czyli e, z Kanadyjczykami z Quebecu i mówili, że tutaj pióra, pura vida, czyli pełne życie, czyli maniana na 100% e, tak troszeczkę jak z Natalią moją e, nie wiem czy moją, czy nie moją, ale dziewczyną która e, właśnie prosząc ją o coś to może bym być pewni, że ona tego nie zrobi. Dlaczego? Tego nie wiadomo, ale, ale tak konkluzja była o tym, że, że ona chyba jest kostarkanką, bo tutaj wszystko jest maniana i maniana i maniana, co w dowolnym tłumaczeniu znaczy no, nie spieszy mi się, zrobię jutro, czyli to, co mam zrobić dzisiaj, zrobię jutro albo pojutrze. Więc, więc tak to z nimi jest, ale mówię, są wakacje jest ciepło, się nad oceanem zachód słońca znowu troszkę mnie niepokoi, bo wczoraj byłem na zachodzie słońca nic nie nagrywałem, ale zachód słońca zachodził e, nad tamtą górą w zatoce a dzisiaj zachodzi jakieś 40 cm dalej jakbym sobie tak to jakąś linijką zrobił i trochę nie wiem dlaczego czy to się zmieniło, czy się nie zmieniło ale słońce jest wysoko a wczoraj nie było tej porze wysoko znaczy nie, może było o tej porze niżej, ale było wcześniej, więc coś się Ziemia przesunęła, albo coś się stało, no mówię, że ten zachód Słońca wczoraj zachodził w zupełnie innym miejscu. I nawet jak Wam mówiłem, że tu Słońce zachodzi w ciągu 6 minut, to nie jest w stanie, żeby Słońce wróciło do tego miejsca, gdzie zachodziło wczoraj, więc, więc coś jest nie tak. No ale to tylko jest moja percepcja, to jest podcast, nie możecie tego zauważyć, Musicie mi uwierzyć na słowo. W każdym razie, w każdym razie słońce ładnie świeci trochę ludzi po plaży chodzi. Tak jak sobie okiem sięgniesz, to jest dużo ludzi na plaży, ale tak idą sobie grupeczkami i się snują, bo tu w zasadzie nie ma gdzie chodzić. Plaża mniej więcej ma tak 4 km długości, może 5 i ludzie chodzą z jednej do prawej, z jednej do prawej i pełno knajp jest wzdłuż plaży. Trochę lepszych czasem Takich, co można usiąść przy barze, wypić drinka, i jeszcze lepszych, co można zjeść fajne obiad. A są też takie ze zwykłymi, jakimiś takimi stołkami: można sobie drinasa albo piwerko wypić, co so mam zamiar zrobić jutro. Więc tak to wygląda. No i mówiąc, jeszcze wracając do mojej wyseczki Tamarindo ten bankomat znalazłem pieniążki chciałem wyjąć ale chyba nie wyjmę wolę zapłacić w sklepie kartą a myślę że można bo skończyła mi się woda skończyły mi się pomidorki skończyła mi się cebulka bo mieszkam tak mam kuchenkę mam lodóweczkę piękną mam klimatyzację i robię sobie śniadanka w domu nie chcę mi się wstawać jakąś skromną sałateczkę jakąś skromną kanapeczkę jutro myślę paróweczki też kupiłem sobie na jakiś obiadek, na kolacyjkę to sobie chodzę gdzieś do miasta i jakiś dobry hamburger albo sałata to kosztuje około 3-4 tysięcy, czyli razy dwa to jest w dolarach 8-10 dolarów, podzielić przez euro, to masz 8 euro, czyli mniej więcej takie ceny powiedzmy dublińskie, więc, więc tak to wygląda. Ilekroć jeździliśmy właśnie na wakacje, to jak już wspomniałem, trzeba było wiedzieć co, ile kosztuje. Radek był w tym najlepszy, mój kuzyn. Pomimo tego, że młodszy ode mnie o parę lat, to zawsze w Trymiga ob obczajał, ile dane yy, wariaty kosztują, bo zawsze walutę danego kraju dzieliśmy, yy, nazywaliśmy wariatami. Najfajniej było w Jugosławii, gdzie lud jednego dnia kosztował 1500 dinarów, a drugiego już 1600. Po wyjeździe, przy wyjeździe dwa tygodnie później, kosztowało 3000 dinarów, bo taka była inflacja ale to wszystko się skończyło e, ostatni raz jak byłem w Jugosławii czyli w Chorwacji dość drogo były kuny były, ale teraz Chorwacja chyba przeszła na euro mam wrażenie nie wiem jak tam jest drogo ale, ale, ale tak to wygląda um, nie, nie, chciałem wam powiedzieć że w następnym kraju już wiem ile dana waluta kosztuje ale nie powiem wam gdzie jadę dalej um, jeszcze tu posiedzę kilka dni e, planuję posiedzieć tutaj na plaży jeszcze 4-5 dni a potem, jak już przebiorę piękny kolor, a dzisiaj się spaliłem, bo szczerze, siedziałem pół dnia na basenie, bo mi się nie chciało. i Wpadła mi po, myśl taka do głowy, bo ja nigdy nie byłem basenowiec. Zawsze śmiałem się z ludzi, którzy przyjeżdżają na wakacje i siedzą na basenie, bo mam, mam takich znajomych, że, że nawet jak ocean był z drugiej strony basenu, to nie wychodzili, bo woda była za zimna i w ogóle ich nie interesowało, żeby sobie opiaszczyć nogi, tylko na basenie, na basenie, na basenie. No ja teraz troszeczkę taki jestem pół na pół, bo dzisiaj mi się zupełnie nie chciało wychodzić. Eee, poczytałem jakąś książeczkę o, w, właśnie o wspomnianym Jimmy Hensonie. Potem sprawdziłem te filmy, mapy które o, o których jest e, mowa w książce. Eee, no, do Mapy jeszcze nie mówiąc szczerze nie doszedłem. Jestem na etapie ulicy Sezamkowej. Eee, nie mentalnie, nie mentalnie, ale czytam, czytam. Jestem tak w jednej trzeciej i myślę, że do końca Mojej wizyty w tej części świata książkę sobie spokojnie przeczytam, ale tak myślę, że trzeba ja chciałem powiedzieć. Aha, no o tym, że nie jestem basenowiec. Ale dzisiaj fajnie było, bo goniłem jaszczurki. Kolibry widziałem. Są też cykady, które są trzy razy większe od kolibrów. Wczoraj z moim najlepszym kolegą Rafałem Toborkiem na ten temat rozmawiałem i nawet właściciel całej willi, ten Kanadyjczyk z Quebecu, wziął jedną taką wielką cykadę i rzeczywiście w tej swojej wstrętności i wielkości jest bardzo ładna, bo skrzydła ma takie czerwono-zielone-niebieskie. No ten otwór gębowy, w zasadzie aparat gębowy, to się mówi, jest taki... No ale cóż, ale cóż, ładne są, ale mówię, wielkości takiego małego banana, więc jak takie coś ci wyląduje na plecach, to czujesz po pierwsze, a po drugie, ciężar oczywiście, a po drugie, wiesz, że coś cię zaraz zeźre. Ogólnie trochę tego tu chodzi, robactwo, tak jak już wam mówiłem, no ale cóż, trzeba się przyzwyczaić, i tak jak trzeba przyzwyczaić się do cen nie można nic z tym zrobić, tak trzeba się przyzwyczaić do robactwa, które jest, ale też są piękne rzeczy jak kolibry, które dzisiaj sobie przelatywały tu i tam, tu i tam i są małpy, które też wczoraj mi łaziły nad głową właśnie tutaj w naszym miejscu, gdzie mieszkam są też co są też co chciałem powiedzieć mrówki, aha no mrówek jest pełno nie wiem czy mówiłem o tym czy nie w każdym razie mrówki są wielkachne Dobra, to będę kończył to wejście na dzień, na dzień dzisiejszy. Nie spodziewajcie się jakichś wielkich podcastów. Po prostu będę mówił, co widzę, jak się czuję, co jem, czego nie jem, jak to wszystko tutaj wygląda. Myślę, że tak to będzie wyglądać przez najbliższy miesiąc. Może trochę więcej. W każdym razie co wtorek i co piątek podkaścik dla Was specjalnie z moich kolejnych dalekich wakacji. To wszystko i bardzo dziękuję Wam, że jesteście. Piszcie komentarze, co byście chcieli zobaczyć, o czym mógłbym Wam powiedzieć. Czy na przykład kartkę, bo też mogę Wam wysłać kartkę, jakbyście chcieli. Żeby nie było, że ściemniam, siedzę w studio i szum szumfal jest dograny, pisk ludzi jest dograny, a jakaś muza z tyłu to Grzegorz Turner, którego ostatnio troszkę za dużo słucham. Zatem do słyszenia i trzymajcie się ciepło, bo ja trzymam się bardzo ciepło. 31 stopni. Właśnie patrzę tutaj, jest taki termometrek, ale to w cieniu, nie, nie w słońcu. Tak, w cieniu, dobrze, bo w słońcu to chyba jest 68. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć na końcu, że ten upał nie jest taki męczący. Nie wychodzi człowiek na słońce i się cały gotuje. Ja mówię, że nawet mi się jakoś strasznie paszki nie, paszki nie pocą, ale to ze względu pewnie do tego, że mam perspiranty dobre więc, więc e, takim to oto nie do końca smacznym akcentem zakończymy ten podcast i zapraszam was na kolejne spotkanie e, z podcastem nie tylko dla orów no solo para agillas, jak to mówią po hiszpańsku las Aguias, no solo para las Agias. Oh właśnie e, muchas gracias 5 de la mañana nie wszystko, co brilla. Remedio chino jest infalible. Dobranoc. Buenas noches. Czy mógłby pan mówić wolniej? Podría hablar un poco bardziej despacio? Dobranoc. Buenas noches. Czy mógłby pan mówić wolniej? Gracias. No to było dobre. A w następnym odcinku Filip poruszy takie tematy. Ocean Dawidziński. Poszukanie tylko daorów klapki zary. zare. jestem. Dla was Martin z Masy Krytycznej. Dziękuję. Słuchajcie dalej podcastu nie tylko dla orów. Rewelacja! Rewelacja.